Jest czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz zapraszam. Niedługo świat nacieszył się otwarciem cieśniny Ormus. Kluczowy szlak morski znad Zatoki Perskiej znowu zamknięty, bo irański Korpus Strażników Rewolucji oczekuje, że Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów. Teheran zapowiada ataki na statki, które mimo to spróbują przepływać i już doszło do takich ostrzałów. Z Teheranu słychać też, że amerykańskie próby rozminowania Ormuzu to naruszenie zawieszenia broni. Teraz media w USA informują o spotkaniu w Białym Domu wysokich rangą amerykańskich polityków. Negocjacje z Iranem wchodzą w decydującą fazę, a obowiązujące zawieszenie broni ma wygasnąć za trzy dni. Stany Zjednoczone i Iran mają przed sobą długą drogę do osiągnięcia porozumienia, przyznaje przewodniczący irańskiego. Parlamentu i główny negocjator. Dodaje, że z pomocą Pakistanu rozważane są najnowsze propozycje Waszyngtonu. A prezydent Donald Trump uważa, że rozmowy z Iranem postępują i idą w dobrym kierunku. Wyraził jednak pewną frustrację podejściem Teheranu, stwierdzając, że, cytuję, zaczęli trochę kombinować. Tymczasem Donald Trump podpisał rozporządzenie ważne w walce z depresją i kryzysami zdrowia psychicznego. Chodzi o najnowsze terapie oparte o substancje psychodeliczne. Przed podpisaniem rozporządzenia prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że w 2024 roku w badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Stanforda 30 weteranów sił specjalnych z urazami uszkodzenia mózgu poddano tak zwanej terapii bogainą. Zaznaczył, że w ciągu miesiąca odnotowano u nich spadek objawów depresji i lęku o 80-90%. To rozporządzenie usunie bariery biurokratyczne oraz ułatwi szybką zmianę klasyfikacji wszelkich substancji psychodelicznych, które uzyskają aprobatę resortu, kontynuował Donald Trump. Podpisując rozporządzenie wykonawcze podkreślił, że przyspieszy ono badanie nad wybranymi substancjami psychodelicznymi wykorzystywanymi w leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego. Dokument ma pomóc zwłaszcza weteranom zmagającym się z objawami lęku i depresji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Korzystały już na tym Zakopane, Kołobrzeg czy Świnoujście. Teraz na trasie pociągów Pendolino znajdzie się nadmorska Ustka. Od końcówki czerwca pociągi ekspresowe Intercity Premium będą przez całe wakacje kursować z Bielska Białej przez Warszawę i Trójmiasto do Ustki właśnie, zapowiada prezes przewoźnika Janusz Malinowski. Myślę, że to już będzie coroczna, stała, letnia oferta dla Ustki. Bielsko Białe będzie miała bliżej do morza. Ludzie mieszkający w Ustce będą mieli bliżej w góry. Podróż z Wielska Białej do Ustki to jest nieco ponad 8 godzin. W wakacje do Ustki z Warszawy będzie też kursował pociąg Słoneczny Kolei Mazowieckich. Trasę w jedną stronę ze stolicy nad morze będzie pokonywał w 6 godzin. Rekordowa liczba 14,5 tysiąca zawodników stanie na starcie półmaratonu w Poznaniu. To już 18. edycja imprezy. Początek o dziewiątej pod Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Trasa biegnie kluczowymi arteriami miasta także przy dworcu głównym. Stąd spore utrudnienia dla kierowców i dla pasażerów komunikacji miejskiej. Ostrzega Tomasz Łaprzewicz z Zarządu Transportu Miejskiego. Utrudnienia przewidujemy, że potrwają gdzieś do godziny 13. Oczywiście policjanci sukcesywnie będą otwierali trasę biegu od momentu, kiedy przebiegnie ostatni uczestnik półmaratonu. Policja apeluje do kierowców, by przed południem zrezygnowali z wyjazdu w tę część miasta, w której pojawią się biegacze. Niektóre odcinki ulic będą zamknięte już godzinę przed rozpoczęciem biegu, a trasę wyznaczono przez dzielnice Łazarz i Grunwald oraz przez osiedla Junikowo i Ławica. To są aktualności jedynki. A w nich na koniec Fiat Panda. Nie jak w skeczu jednego z polskich kabaretów w gazie, ale elektryczna. Stare wysłużone auta wzięli na warsztat studenci i pracownicy Politechniki w Turynie i dają pojazdom drugie życie. Uczestnicy startupu ze starych pan wymontowują silnik benzynowy i instalują elektryczny. Auto ma zasięg 110 km, Akumulatory ładują się w 4,5 godziny z gniazdka domowego. Samochodem może podróżować pięć osób. Elektryczna Panda przeszła takie same testy jak samochody z produkcji masowej. Można nią wjechać do stref ograniczonego ruchu w miastach i uzyskać zwolnienie z podatku drogowego. Samochód rozwija prędkość 90 km na godzinę. Jest możliwość wyposażenia samochodu w panel słoneczny na masce i dachu. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym. A ja dodam tylko, że taka elektryczna panda kosztuje od 15 do 18 tysięcy euro. Były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Dziś bez deszczu tylko miejscami na wschodzie. Poza tym dużo chmur, najwięcej nad zachodnią Polską i tu spodziewane są intensywne i dość długie opady deszczu, bo potrwają nawet do poniedziałku, do tego burze, a w Tatrach może pojawić się śnieg. Na termometrach dziś od 11 stopni na północnym wschodzie Polski do 19 na południowym wschodzie. W Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Przełomowe głosowanie na Węgrzech, które rozpoczęło serię wyborów decydujących o przyszłości Unii. Na zmianę w Budapeszcie autorzy podcastu Szczyt Europy, Beata Płomecka z Polskiego Radia i Maciej Sakłowski z tvn patrzą z perspektywy Brukseli z dystansem, podchodząc do radości, której nie potrafią ukryć szefowie unijnych instytucji. Radio Podcast Szczyt Europy Wielki pośpiech Komisji Europejskiej w sprawie Węgier. Najpierw dość szybko gratuluję Węgrom, właściwie gratuluję wygranej Peterowi Madziarowi. Nie czeka nawet na oficjalne ogłoszenie wyników niedzielnych wyborów, a teraz nie czekając już aż obejmie władzę. Przedstawiciele Komisji składają wizytę w Budapeszcie i rozmawiają o odblokowaniu funduszy. Legitymizacja jeszcze zanim nowy rząd zacznie urzędowanie? No taka niespotykana była ta wypowiedź szefowej Komisji Europejskiej już w poniedziałek na konferencji prasowej, gdy ona nie ukrywała radości z tego, że odchodzi Viktor Orban. No zwykle chociaż stara się zachować obiektywizm szefowa Komisji Europejskiej. Komisja czeka przynajmniej na oficjalne wyniki. Gratuluje zwycięzcom, to jasne, ale żeby cieszyć się tak bardzo z przegranej Viktora Orbana, to naprawdę musiała być bardzo zniecierpliwiona jego postawą w ostatnich miesiącach Ursula von der Leyen. To, to akurat nie dziwi. Dał się we znaki wszystkim chyba przywódcom, większości przywódców i szefom unijnych instytucji. Teraz Komisja Europejska będzie układać swoje relacje z nowym rządem i już widzimy, że będzie chciała dosyć szybko odblokować unijne fundusze. Tylko co z europejskimi regułami? No takie są właśnie europejskie reguły. <gry> Że, że jak wygrywa nasz faworyt, to szybko odblokowujemy. No jest w tym jakaś logika. Taki... Już sprawdzone na przykładzie Polski, że trzeba tylko dobrze obiecać te wszystkie reformy, że trzeba zapewnić, że chce się powrócić do centrum Europy, że chce się dobrze współpracować, nie sypać tego piachu w tryby europejskie, jak powiedział Peter Madziar. To też z zachwytem zostało przyjęte tutaj w Brukseli ta jego pierwsza konferencja prasowa, gdy on mówi o powrocie do Europy, więc wszyscy witają go oczywiście w Europie, kiedy on chce odblokować pieniądze dla Ukrainy, 90 miliardów euro pożyczki, kiedy mówi, że nie ma problemu z negocjacjami akcesyjnymi yy, i prowadzeniem takich rozmów z Ukrainą, no to w takim razie z drugiej strony Komisja Europejska też wysyła takie sygnały, że nie będzie problemu z tym, aby te pieniądze, zablokowane pieniądze węgierskie, szybko popłynęły. Ona nie tyle wysyła sygnały, co chyba mówi wprost, jeśli jest wola, Znajdzie się i sposób. To są słowa rzeczniczki Komisji Europejskiej. Przywołałeś przykład Polski. Trochę różna sytuacja, bo tu jest rząd i prezydent, który torpeduje reformy, a tu w jest Polsce. w Polsce. A w przypadku Węgier jest większość konstytucyjna no i Węgry mają wszystko w swoich rękach, ale czasu na wykorzystanie funduszy z Krajowego Planu Odbudowy mają niewiele, bo do sierpnia muszą no, wydać, zgodnie z regułami, musiałyby wydać 10 miliardów euro. A to jak trudne są negocjacje w sprawie reform KPO, to przekona się Polska, która do teraz... Wozi się z Komisją Europejską. Sprawia od spalinowych, a to już no, chyba rok trwa. Więc Komisja no widać, Europejska. Trzeba odpowiednio gdzieś... to rozpisać, trzeba przedstawić odpowiednie faktury, można sfinansować część programów. No, chodzi o to, by te pieniądze nie przepadły, bo część. Kilka miliardów już Węgrom rzeczywiście przepadło, bo te terminy uciekły. Teraz czeka na 17 miliardów, tak? Tam jest część tak, z, 10 10 KPO. z KPO, 7 z Funduszy Spójności. Kluczowe jest KPO i Komisja Europejska będzie się teraz pocić, będzie gimnastykować, jak powołując się na unijne reguły, odblokować te pieniądze i już zaczęła bo rzecznik powiedział, że można równie dobrze wykorzystać reformy, które rząd Wiktora, uwaga, które rząd Wiktora Orbana przeprowadził, więc dlaczego nie brała pod uwagę tych reform? Komisja z szczerze odpowiada, gdyby tylko rząd Wiktora Orbana wysłał wniosek o płatność, pochylilibyśmy się nad nim. W domyśle rząd Wiktora Orbana nie wysyłał wniosku, bo wiedział, że się komisja nie pochyliła. No ale skoro teraz takie jest nastawienie, więc wystarczy wysłać wniosek, fundusze zostaną zapewne odblokowane i jeszcze zostaną uwzględnione te reformy Wiktora Orbana. Bruksela pyta też, co z komisarzem węgierskim. E, Oliwier Warcheli. to jest ten dominat jeszcze Orbana, przecież jego współpracownik także od lat. No a teraz, o ile na Węgrzech sobie z tą większością konstytucyjną można pozmieniać, no to komisarza e, tak łatwo się nie usuwa, co też na przykładzie Polski już mogliśmy obserwować. Kiedy zmieniały się rządy, a komisarzem zostawała Elżbieta Bieńkowska, pozostawała na swoim stanowisku i Janusz Wojciechowski. Dokładnie ta sama sytuacja. Dlaczego nie można tak łatwo odwołać komisarzy? To rząd mianuje swoich kandydatów, ale to przewodnicząca komisji decyduje, kogo przyjmuje do Komisji Europejskiej i to ona decyduje, kogo odwołuje, a musi mieć ku temu podstawy. To znaczy, musi rzeczywiście komisarz złamać prawo sprzeniewierzyć się europejskim wartościom, żeby w tym przypadku Ursula von der Leyen mogła odwołać komisarza. I wydaje się, że na razie Oliver Marheli jest bezpieczny, choć są zarzuty. I te zarzuty przypomina Peter ale zarzuty o... Nawet nie wiem, czy, czy szpiegostwo, bo to tak y, dość dużo takich zarzutów o, o wynoszenie informacji, o udzielanie tych informacji. Funkcjonariusze węgierskiego wywiadu, którzy się podawali za dyplomatów, mieli infiltrować mieli infiltrować instytucje Unii Europejskiej. Tak wynikało ze śledztwa dziennikarskiego i w tym czasie miał być Oliver Warheli właśnie w ambasadzie węgierskiej przy Unii. I Peter na czele Madziar, tej szajki stał. Tak? Na czele szajki, tak. I Peter Madziar też w pewnym momencie był w węgierskim przedstawicielstwie i teraz w czasie kampanii nawet padało o nazwisko Varhelly'ego. Mówił, że musiał wiedzieć o tym, że... Taką siatkę szpiegowską władze w Budapeszcie tworzyły. Warcheli sam zaprzeczał wielokrotnie. Jeśli zapytać komisarzy w komisji, to jest w miarę dobrze oceniany. To znaczy, że interesuje się swoimi sprawami, zdrowia i dobrostanu zwierząt. Jest pracowity, więc wydaje się, że na razie jest bezpieczny. To byłby niebezpieczny precedens, gdyby doszło do takiego odwołania, bo rzeczywiście to nie jest tak, że tylko na Węgrzech i w Polsce takie zmiany mają miejsce. Wielokrotnie tak jest, że ta kadencja Komisji Europejskiej nie pokrywa się z kadencjami rządów, więc każdy przychodzący rząd co chwilę mógłby sobie wymieniać komisarzy na swoich. Tak się po prostu nie robi, choć w tym wypadku rzeczywiście dość długo do końca kadencji, jeszcze do roku 2029, więc w Archeli przy wrogim sobie nieprzyjaznym dla siebie, ale też według niego nieprzyjaznym rządzie przez kilka lat musiałby na tym stanowisku wytrzymać. Natomiast chyba nie jest zaskoczeniem, że będziemy mieć, Bruksela będzie mieć nowego ambasadora Węgier przy Unii Europejskiej. No to jest stanowisko, na przykładzie Polski widzieliśmy, to zmienia się rząd, zmienia się ambasador. Każdy jednym, rząd Jednym telefonem można to jednym, zrobić. Te, jednym mailem chyba. No, chyba nie dziwi, że każdy rząd chce mieć swojego przedstawiciela, zwłaszcza na tak strategicznej placówce jak y, Bruksela, więc y, będzie zmiana na stanowisku ambasadora przy Unii Europejskiej i będzie, jak wynika z nieoficjalnych informacji, będzie nim Marton Hajdu. Dla wielu pewnie postać anonimowa, natomiast ja przypomnę, znam Martona od wielu, wielu lat, bo pamiętam, jak był rzecznikiem węgierskiej prezydencji w 2011 roku. Pierwsze jeszcze. Tak, zarządu Viktora Orbana, tak. właściwie obydwie były zarządu Viktora Orbana, ale tego pierwszego Orbana. Był w Komisji Europejskiej później, a potem chyba od dwóch ostatnich lat to był szef gabinetu Petera Madziara w Parlamencie Europejskim. Był odpowiedzialny za kontakty z europejskimi politykami. Wręcz polityko chyba nazwało go, że to był taki guru Petera Madziara. No wie jak funkcjonują unijne instytucje, zna mechanizmy, zna słabe strony więc Marton Hajdu na pewno odnajdzie się na tym stanowisku. Absolutnie sprawny urzędnik, więc myślę, że postawienie na niego to jest dobrym ruchem Peter Madziara, jeżeli chce mieć interesy w Brukseli zabezpieczone. Tyle jeśli chodzi o takie najświeższe brukselskie reakcje na wybory węgierskie. Państwo pewnie wiele komentarzy dotyczących tego, jak to przekłada się na sytuację w Polsce, czy też niektórych Polaków, którzy zamieszkali ostatnio w Budapeszcie, mogli usłyszeć na co dzień w naszych mediach, bo przecież ten temat wyborów węgierskich zdominował przekaz, przynajmniej na początku tygodnia, sensacyjne wyniki, jeśli chodzi przede wszystkim o Rozmiar tego zwycięstwa, większość konstytucyjna to jest coś, czego rzeczywiście nikt się nie spodziewał, a my dzisiaj bardziej chcemy porozmawiać o tym, co dalej jak ten wynik węgierskich wyborów może wpłynąć na sytuację w innych europejskich krajach. Pytanie o tyle zasadne, że w najbliższych latach spodziewane są wybory w kilku europejskich krajach, a także 2029 to wybory do Parlamentu Europejskiego, więc zastanowimy się jaka będzie ta Europa w 2030 roku i jak rozłoży się poparcie wyborców. A pomoże nam w tym profesor Marek Migalski, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, a wcześniej także europoseł. Wszyscy jesteśmy radykałami. Kiedyś rozkład głosów między lewicą i prawicą był jak krzywa gałsa. Mało ludzi na skrajnej lewicy, na skrajnej prawicy. Wszyscy jesteśmy gdzieś w centrum. Dzisiaj ta krzywa Gaussa została zastąpiona pączkiem z dziurką w środku. Ale na początek to, o czym dziś nie będziemy mówić. A nie powiemy o niedzielnych wyborach w Bułgarii. Dość razy sztuka, bo to ósme wybory w ostatnich pięciu latach. Faworytem w tych wyborach jest partia, na czele której stoi polityk. Po pierwsze niechętny pomaganiu Ukrainie, a po drugie wyrozumiały wobec Rosji. Można się więc spodziewać sprzeciwu wobec dalszego dozbrajania Kijowa i nacisków na złagodzenie sankcji na Moskwę. W ubiegłym roku Rumen Radew, bo o nim mowa, to były prezydent, mówił, że Ukraina jest skazana na porażkę w wojnie z Rosją, uważał, że dozbrajanie Ukrainy jest błędem i obwiniał europejskich przywódców za zachęcanie Kijowa do kontrofensywy, twierdząc, że doprowadziła ona do setek tysięcy ofiar na Ukrainie. Rumen Radew, jeżeli stworzy rząd, to Sofia może odejść od jednoznacznej prozachodniej polityki. Nie będziemy też mówić o nowej aplikacji, która ma weryfik wiek użytkowników w internecie. Ta aplikacja jest już technicznie gotowa i wkrótce będzie można z niej skorzystać, zapowiada szefowa Komisji Europejskiej przedstawiając plany działań, które mają chronić przed nieodpowiednimi treściami w internecie, głównie na platformach społecznościowych, które jak dziś twierdzi Bruksela nie mają żadnych takich zabezpieczeń. Unijna aplikacja ma zapewniać całkowitą anonimowość i jak podkreśla komisja ma być rozwiązaniem lepszym niż poleganie na słowach prywatnych internetowych korporacji. To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Bata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24. Dzień dobry Państwu, witamy w 66. odcinku naszego podcastu Szczyt Europy, tydzień po węgierskich wyborach. Zastanawiamy się, co te wybory oznaczają dla najbliższych lat w samej Europie. Jeśli w ogóle można wyciągać takie wnioski na podstawie wyborów w jednym z unijnych krajów, jeśli można takie wnioski wyciągać na temat kondycji europejskiej prawicy, lewicy czy też centrum, ale pomyśleliśmy, że to już czas, aby pójść krok dalej, aby zadać takie szersze pytania dotyczące tego, co może wydarzyć się na naszym kontynencie. Ogólne hasło, które nam dzisiaj przyświeca, to ta Europa w roku 2030. Kto będzie wtedy rządził? w unijnych instytucjach. Zastanowimy się, czy można na podstawie tych węgierskich wyborów uznać, że teraz już skrajna prawica będzie e, odstawiana na bok, czy to nam coś sugeruje, jeśli chodzi o najbliższe lata, czy też nie można znaleźć tu żadnego związku, a kilka wyborów kluczowych w europejskich krajach mamy. Wspomnieliśmy już, że czekają nas wybory w Bułgarii. Następne wybory mamy jeszcze w tym roku jesienią w Szwecji, w przyszłym roku mamy wybory prezydenckie we Francji, a także wybory parlamentarne w Polsce. I wiele było też takich analiz, jak te wybory, ten wynik może wpłynąć na wynik wyborów w Polsce, jak tu jedna i druga strona teraz muszą dostosować swoje taktyki na podstawie tego, co wydarzyło się w Budapeszcie. Ale no pamiętajmy, te kluczowe wybory dla tych także wyborów w Polsce to mogą być te w przyszłym roku we Francji wtedy będzie jasne, czy rzeczywiście skręcamy w prawo, czy wygra Le Pen lub Bardella, czy jednak centrum zachowa swoją pozycję. To może ustawić dużo bardziej scenę polityczną w Europie, a być może najważniejsze europejskie wybory to będą wybory amerykańskie. Najpierw wybory te połówkowe, które też pokazują pewien kierunek, a potem dotyczące prezydenta, no bo jak już wspomnieliśmy, siłą najbardziej integrującą obecnie Europejczyków, jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Jeśli tam nastąpi zmiana, to może i też wpłynie to na zachowanie wyborców u nas na kontynencie. A konkretniej mówiąc, jeżeli będzie klęska republikanów, no to może to oznaczać klęskę prawicowo-populistycznej fali i to może być wyznacznikiem pewnym, e, jeśli chodzi o wybory w przyszłym roku. Wspomniałeś, najważniejsze francuskie, prezydenckie owszem, ale też i w Polsce parlamentarne. Dlatego... Choć Komisja Europejska, unijne instytucje po tych węgierskich wyborach się cieszą, to mimo wszystko pamiętają o tych przyszłorocznych wyborach, które mogą okazać się problematyczne dla funkcjonowania i unijnych instytucji, i całej Unii Europejskiej. Zaraz po wyborach w Polsce także jeszcze wybory we Włoszech, więc ten przyszły rok to będzie takim naprawdę rokiem wyborczym w tych największych krajach Unii Europejskiej, stąd też... Z pewnością nieraz usłyszą państwo, że wiele kontrowersyjnych tematów, które Unia Europejska chciałaby podjąć, a musi na przykład zdecydować także o unijnym budżecie, przypada na okres dość gorący, gdzie raczej trzeba unikać tematów, które także druga strona, przeciwnicy integracji będą mogli łatwo wykorzystać. Więc wchodzimy w taki gorący okres, wybory węgierskie były jednymi z pierwszych, bardzo ważnych, na jednak długiej liście, która może doprowadzić do zmian na kontynencie. Stąd to nasze ogólne pytanie o tym, jak ten rok 2030 będzie wyglądał, gdy już wszystkie te kampanie przetoczą się przez Europę. Wspomniałeś o budżet. Teoretycznie negocjacje powinny zakończyć się w przyszłym roku. Nakładają się na wybory francuskie i polskie i dlatego już unijne instytucje kombinują jakby mimo wszystko doprowadzić do porozumienia do końca tego roku. To jest bardzo ambitny plan i nikt nie ukrywa, że stoją za tym przede wszystkim wybory francuskie. Wydaje mi się, że to się nie uda do końca tego roku, więc w przyszły rok to będzie nie lada chaos, jeśli chodzi o wybory i negocjacje budżetowe. Dużo bliżej naszego podwórka, czy też bliżej Polski możemy zastanowić się nad przyszłością grupy wyszehradzkiej, bo już mówiliśmy, że jest to taka grupa 3 plus 1, gdzie jeden to jest ta osamotniona Polska, a po drugiej stronie dobrze współpracujące Czechy, Słowacja i Węgry z Babiszem, Fico i Orbanem. Teraz, co przechodzimy na tryb 2 plus 2. Babisz i Fico no teraz będą musieli przejąć na siebie tę trudną unijną rolę tego kozła ofiarnego, tego... Yy, yy, przeszkadzacza, który, na którego można zrzucić całą odpowiedzialność, jeśli nie podejmuje się decyzji. Teraz wystarczyło powiedzieć, no Orban nie pozwala. Ja mam taką teorię, że unijne kraje zawsze muszą sobie znaleźć kozła ofiarnego, czarnego Piotrusia. Teraz to były Węgry. Oczywiście same sobie nagrabiły, ale wiele decyzji było po myśli niektórych krajów zachodu, blokowanych przez Węgry. Kiedy Węgry nie zgadzały się na jakieś sankcje, część krajów zachodnich była przeszczęśliwa, że może się schować za Węgrami i, i wtedy decyzje o zaostrzeniu sankcji wobec Rosji były blokowane. Teraz nie będzie już wymówki, więc czy Unia znajdzie sobie tego kozła ofiarnego, na którego będzie zwalać wszystko, czy też będzie musiała te decyzje odważnie podejmować? Kto się wysuwa na czoło jeśli chodzi o polityków, którzy mogliby zastąpić Wiktora Orbana, no wspomniany Robert Fico trochę sekundował Orbanowi w tym blokowaniu wielu unijnych rzeczy. Pytanie, czy wytrzyma presję unijną. Orban sobie z tą presją unijną, jak wiemy, doskonale radził. Może Andrzej Babisz? Może... Tylko w niektórych aspektach pewnie jest taka szansa, że z dołu będzie to Janes Janesza, który jest przecież jednym z kandydatów, aby jednak zostać premierem Słowenii, choć wyborów ostatnich słoweńskich nie wygrał, ale negocjacje ciągle trwają. Może stworzyć rząd i to jest otwarty krytyk europejskich polityk. Kiedy był premierem, to też wchodził czasami na kurs kolizyjny z europejskimi instytucjami, więc Janes Jansza, Zobaczymy, czy nowy premier Bułgarii, jeżeli nim zostanie, też mógłby blokować niektóre unijne decyzje. Wszystko, wydaje mi się, zależy od osobowości polityka. Jeśli wytrzyma unijną presję, to będzie drugim Orbanem. Jeśli nie, to Unia Europejska już wymówek nie będzie miała, nie będzie miała kozła ofiarnego, będzie musiała podejmować decyzję. Oto jak wynik wyborów węgierskich, przecież nie największego, nie najważniejszego też unijnego kraju może wpłynąć na sytuację wyborczą w innych państwach. O to pytamy dzisiaj między innymi profesora Marka Migalskiego, politologa z Uniwersytetu Śląskiego, którego znamy przecież jeszcze z czasu, gdy był tutaj w Brukseli jako europoseł. Szczyt Europy. Co się takiego stało, że Orban przegrał wybory? To nie tylko Orban przegrał wybory, ale przegrali wybory Amerykanie i Rosjanie. To jest niesamowite, bo to się to, to, to jest niewiarygodne, że tych dwóch wielkich graczy, czyli Putin i Trump, którzy wyraźnie stawiali na Orbana, dlatego że ich cele wobec Unii Europejskiej są praktycznie te same, czyli dezintegracja Unii Europejskiej, polaryzacja rozbicie de facto tej wspólnoty. Otóż to zawiodło. To, to, jest, to jest być może najbardziej optymistyczny wniosek z tej kampanii, że, że algorytmy wielcy tego świata nie pokonali suwerenistów, bo, bo, bo tak nazwę tych, którzy głosowali za Madziarem, że oni potrafili się przeciwstawić właśnie algorytmom, Trumpowi, Putinowi, i że to jest prawdziwa suwerenność. Bo mamy mnóstwo polityków, którzy mają suwerenność na ustach za każdym razem, natomiast suwerenność właśnie polega na tym, że wybieramy pomimo tego, że wielcy tego świata uważają, że powinniśmy wybrać inaczej. Nie jestem hugarystą, więc ja tutaj państwu bardzo nie pomogę w tym, dlaczego to się udało, bo, bo będę tylko powtarzał klisze, to znaczy tego, że Maziar objeżdżał kraj, że pogorszyła się sytuacja gospodarcza, że właściwie z tego, co wiem, Węgry są, nie wiem, trzecim chyba od końca państwem Unii Europejskiej, jeśli chodzi o tam PKB per capita. To jest kwestia, myślę, mobilizacji ludzi, oczywiście zmęczenia, bo to też jest tak, że po prostu czasami, na przykład w Niemczech przez długie lata było tak, że partie rządziły, rządziły, na przykład przez dwie, trzy kadencje, a później nie wiadomo z jakich powodów tak naprawdę przestawały rządzić, bo ta nuda, jest, nie jest zidentyfikowanym na razie fenomenem politologicznym, ale ona działa. Znaczy W sensie takim, że po, prostu po 8 latach no w sumie chcielibyśmy jakieś inne auto. I tak samo jest z władzą. Więc jak Państwo widzicie, tutaj nie wychodzę poza pewne klisze, bo jak mówię nie jestem specjalistą od, od tej tematyki. Ale czy to jest upadek autorytetu Stanów Zjednoczonych? Czy po prostu już dla prawicy prorosyjskość na przykład jest nie do zaakceptowania? Czy to jest jakiś szerszy problem prawicy? Właściwie wszędzie w Unii Europejskiej partie prawicowo populistyczne tak to można nazwać, są prorosyjskie. Z jednym małym wyjątkiem, czyli na przykład PiSów. Ja sobie nie dam narzucić narracji, że PiS jest prorosyjskie oczywiście tam są elementy, które sprzyjają de facto temu, co myśli o Unii Europejskiej, o Polsce Putin, natomiast trzeba tu pamiętać, że, że nie, że to jest trochę narracja Platformy Obywatelskiej, żeby wepchnąć, tak jak, tak jak PiS chce uczynić z Platformy partię Pedofilską ostatnio, tak z kolei Platforma próbuje, czy Kolicja Obywatelska próbuje z, z uczynić z, z PiS-u partię prorosyjską, co nie jest prawdą. Ta, ta, ta piątka Kaczyńskiego wskazana przez Tuska, czyli tam prawda takie właśnie porównał do piątki Putina, to no, to są takie niepotrzebne narracje zupełnie. Natomiast ja nie przewiduję, żeby to, ten wynik na Węgrzech był jakoś szczególnie istotny dla innych państw Unii Europejskiej, które stoją przed wyborami. Znaczy nie ma takiej fali. Tak jak zwycięstwo Babisza czy, czy FICO nie spowodowało autorytarnej fali na Węgrzech, tak też no, tam, ten mały kraj Węgry nie, nie, nie będzie istotny dla wyborców francuskich czy niemieckich przy wyborze pani Le Pen czy AFD. Więc w tym znaczeniu traktowałby ten fenomen jako swoisty, jako, jako nie, nie jest to jakaś tendencja, że właśnie idzie jakaś fala liberalizmu, zwłaszcza, że być może Madziar wcale nie jest takim liberałem i lewicowcem i politykiem prounijnym i proukraińskim, jak wydawałoby się na początku. Poruszył pan kilka wątków, no to Pierwszy, ten autorytaryzm, no to jaki to jest autorytaryzm w Polsce, na Węgrzech? Autorytaryzm, który przegrywa w wyborach demokratycznych? Czy to jest zwycięstwo demokracji w takim razie? Okazało się, że te wszystkie zarzuty wobec Orbana o niszczenie demokracji są, są nieprawdziwe z tego powodu, że on spokojnie po przegranych wyborach oddaje władzę? Nie do końca. Znaczy, po pierwsze, jedno się nie wiąże z drugim. Znaczy, to, że on spokojnie oddał władzę, nie oznacza, że on nie budował pewnego systemu, który ja nie nazwałbym oczywiście autorytaryzmem, bo to jest za dużo powiedziane. Natomiast to był system taki oligarchiczny, Półmafijny, za, za karią można powiedzieć, że to właśnie była ta liberalna, czy ta demokracja nieliberalna, zresztą Orban się do tego przyznawał, więc to był hmm. inny rodzaj. Chciał taką budować, tak? Tak, to był inny rodzaj demokracji, ale on był na przykład bardziej niebezpieczny niż w Polsce.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 A jak żyli ludzie z aparatu władzy, ze z, z, z szczególnym względem rodziny Orbana, samego Orbana, być może to było elementem irytującym. To znaczy, że, że, że, że, że tak nie może być, że ktoś nas robi w konia. Znaczy, że pod hasłami obrony suwerenności, zapobieżeniu wojnie, czy, czy wciągnięciu Węgier do wojny, y, zaraz, nie wiem, jakimś by, by, represją wobec Węgrów w diasporze y, i tej oczywiście koszmarnej Unii, która, która tam narzuca wszystkie swoje y, y,